Wybiła 19 przed mikrofonem Janka Tyzienko, to już pora, no? Na... Pogłosy, czyli podsumowanie dnia z najciekawszymi głosami naszych gości. Listę otwiera twórca krytyki, muzykolog Antoni Beksiak, który w poranku dwójki mówił o studiu eksperymentalnym polskiego radia, a konkretnie o czarnym pokoju, którego rekonstrukcję przygotowuje Warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej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 tych kilkunastu lat historii Czarnego Pokoju, który będzie w muzeum. No i e, oczywiście będzie to studio czynne. Ja się zajmuję m.in. takim, e, powiedzmy, niszowym, ale dla mnie ultra ciekawym wycinkiem twórczości e, studia, jakim są utwory kwadrofoniczne. I można o tym może wspomnieć, że kwadrofonia, czyli system e, nagłośnienia dookulnego, czterokanałowego, to był taki pomysł w latach 70. na domowy dźwięk przestrzenny.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 Mówił Antoni Beksiak, w zrekonstruowanym czarnym pokoju studia eksperymentalnego znajdą się autentyczne urządzenia z Polskiego Radia, dziś funkcjonujące jako unikatowe eksponaty. Zostaną ponownie włączone w żywy proces twórczy i artystyczny w najbliższym czasie, 20 kwietnia, z ich użyciem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej wystąpi Aleksandra Słyż. Kwadrans bez muzyki spędzaliśmy w galerii Cordegarda, gdzie można oglądać wystawę Południk 21 Czapski-Kozera. Powstała w oparciu o legendę o zaginionym dzienniku z podróży Józefa Czapskiego do Ameryki Południowej, a jej kuratorką jest Katarzyna Haber.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 Te prace przedstawiają m.in. kraby widziane okiem nurkującego Józefa Czapskiego. Opowiadała o nich kuratorka wystawy Południk 21 Czapskiej Kozera w Kordegardzie, Katarzyna Haber. Po południu łączyliśmy się z Wrocławiem, gdzie trwają ostatnie przygotowania do premiery Julietty pochusława" Martinu, oczywiście w tamtejszej operze. Gośćmi wybieram dwójkę była reżyserka Barbara Wiśniewska i dramaturg Marcin Cecko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 tak, oczywiście dobrą zabawę, ale trzeba pamiętać jednak, że praca w operze też wymaga bardzo dużej dyscypliny, więc później te swoje pomysły musieliśmy dobrze wyheblować. Zaczynamy od, od wprowadzenia Michela, naszego głównego bohatera. Opera nazywa się Julietta Julietta jest tym pragnieniem, marzeniem, jest tym, czego Michel, za czym Michel tęskni. Tą osobą, miłością przejeżdżał przez miasteczko trzy lata wcześniej, usłyszał głos, stwierdził, że przyjedzie i, i sprawdzi, kim jest ta osoba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 nie do końca nas prowadzą, no chyba, że ktoś jest już wyposażony w świadome śnienie, co jest absolutnie fantastyczną sprawą. Mówili współtwórcy Juliety, Barbara Wiśniewska i Marcin Cecko, a premiera w Operze Wrocławskiej już jutro. Na koniec pogłosów oddajmy głos maestro Jerzemu Maksymiukowi, który w tym tygodniu świętował 90. urodziny. Tak kończy się jego autobiograficzna gawenda zarejestrowana w 2011 roku, którą przypominaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Pierwszą rzeczą to nie było granie na fortepianie, tylko komponowanie. Pochodzę z Biegostoku, więc tam pierwszy utwór grałem. Potem komponowałem muzykę filmową. Potem komponowałem utwory normalne. Czyli utwory, te, które się gra na straży, których autorem tylko jestem ja. Pisałem utwory na fortepian, na dwa fortepiany, utwory kameralne, na orkiestrę, na orkiestrę z chórem. Jest wiele <grym> miejsc na świecie, do których chciałbym wrócić.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 ten, który walczy z tymi wiatrakami, bo, bo stale walczę i walczę teraz z orkiestrami. Co jeszcze? No, Włochy. Lubię te kawiarenki we Włoszech. Południe Francji. Lubię no, ogród w Los Angeles, ale najbardziej wolę, wolę łazienki. A tak naprawdę to pejzaż Białostocki. Tam droga jest w Białegostoku do Szyprasza. Często mówię, jak mam tylko okazję, że tamta droga to jest najpiękniejsza droga, jaką kiedykolwiek widziałam. Mówił maestro Jerzy Maksymiuk, świętujący w tym tygodniu 90. urodziny. A to były pogłosy. Rozmów, opowieści, audycji w całości mogą słuchać Państwo bez przerwy w naszym serwisie podcastowym. Jan Kantyzienko, kłaniam się, do usłyszenia. Autopromocja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 Kontynuujemy wielką podróż Mozartów w 1763 i 64 roku. Leopold Mozart do Lorenza i Teresy Hagenauerów w Salzburgu. Paryż, 4 marca. 1764. Od 29 lutego do 3 marca padał śnieg i było zimno. Jest to bardzo dokuczliwe, ale Francuzom to wcale nie przeszkadza i drzwi mają stale otwarte. Nikt jednak nie wierzy, by taka pogoda miała się dłużej utrzymać. Opuścił nas Sebastian Winter i przeszedł na służbę do księcia Fürstenberga. Sebastian Winter, służący Mozartów, Pochodził z okolic Donauechingen i po dłuższej tułaczce wrócił w rodzinne strony. W 1769 roku ożenił się z Teresą Ren, dziewczyną z jego wsi. Zmarł w 1815 roku. Mozart z nim później korespondował. 3 marca wsiadł z księciem do dyliżansu i via Strasburg pojechał do Donauechingen. Józef Wenzel Fürstenberg. Był w Donaueschingen księciem panującym. Miał dwór i wspaniały pałac, który wciąż jest własnością Fürstenbergów i atrakcją pięknego miasteczka u źródeł Dunaju. Musiałem znaleźć innego fryzjera. Nazywa się Jean-Pierre Potivin. Jest Alzatczykiem z Saverne, Zna francuski i niemiecki, ale muszę go ubrać. A to spory wydatek. Z hrabią Wanajkiem nie jest dobrze. Niedawno go odwiedziłem i chyba nieprędko znów go odwiedzę, bo na mój widok odżywają w nim wspomnienia o zmarłej żonie i zaczyna płakać. Źle wygląda, prawie nie sypia, chudnie w oczach i stale pluje. Te stany depresyjne i ciągłe zmiany nastroju niczego dobrego nie wróżą. A teraz do pani Hagenauer. Madame Francuzi najbardziej kochają plezyry, a nieboższych w domu to nie jest plezyr, a nie przyjemność. I wtedy przychodzą do głowy myśli o śmierci i jej nieuniknioności i mogłoby to doprowadzić do wniosku, że może należałoby zmienić styl życia, którego najważniejszym celem jest plezyr. Dlatego jak najprędzej trzeba się pozbyć tego, co ów plezyr zakłóca i stoi na drodze do szczęścia, którego głównym celem jest przyjemność. Ale sprawy mają się całkiem inaczej, gdy duszę coś rozwesela. Ma pani rację, Paryż to nie jest miejsce dla pani. Mojej żonie, która panią pozdrawia, francuski styl życia nie podobał się od początku. Nie odpowiadało jej francuskie jedzenie, a jak jest post, to można się rozchorować. Nie można dostać postnego ciasta, a pudru do włosów używają więcej niż mąki. W Wielkim Poście w Austrii i w Niemczech robiono postne wypieki, Ciasta spożywane na gorąco. W ten zwyczaj jest żywy do dzisiaj. Ryby są drogie, a ponieważ nie mamy już służącego, sami musimy kupować u restauratora i niewielkie są szanse dostać coś prócz śniętych ryb. I tak jest nasze zmartwienie. Jak jest post, jemy rosół na mięsie, bo u restauratora nie ma postnej zupy, a żona i dzieci nie mogą nic przełknąć oprócz rosołu. Tu prawie nikt nie pości, ale też nikt nie potrafi ugotować postnej zupy. Gdybym powiedział, że w piątki pości co ósmy, byłaby to gruba przesada. Jak pani wie, nie jestem w tych sprawach nazbyt rygorystyczny. Ale dla spokoju sumienia chciałbym dostać dyspensę, żeby to nie stanęło na przeszkodzie mojej ewentualnej kanonizacji. A, poza tym nie mamy sobie nic do zarzucenia. A może pani myśli, że używamy życia i korzystamy z uciech karnawału? Nic podobnego. Nawet do głowy mi nie przyszło pójść na bal, a balują na każdym rogu. Tańce zwykle zaczynają się o północy, ale przychodzi nie więcej niż 30 lub 40 osób i tańczą przy muzyce jednego, najwyżej trzech skrzypków, ale bez basu. Na no, menuety, jakie tańczono już za Henryka IV. Dwa lub trzy znają na pamięć, ale najczęściej tańczą kontredansa, zwanego tańcem angielskim. Wiem, bo się dowiedziałem, ale sam nie widziałem. Kontredans jest tańcem angielskim. Country dance, taniec wiejski, który na kontynencie przyjął się około 1685 roku. Wiele lat po śmierci Henryka IV. Król Francji, Henryk IV, przywódca Hugenotów, był dobrze wykształcony. Kochał muzykę i taniec. Zginął zasztyletowany w 1610 roku przez François Rawajaka, niezrównoważonego religijnego fanatyka. A propos Rawajaka, dodajmy jako dygresję i ciekawostkę że w czwartej dzielnicy Paryża, w okolicy, gdzie w 1610 roku został zamordowany Henryk IV, jest znana restauracja. Nazywa się Le Havajac. Restauracja polska. Z rodzinną polską atmosferą i polską kuchnią. Polacy chętnie ją odwiedzają. Na sali jest fortepian i często, niemal zawsze, Rozmiewa tam muzyka, często muzyka Mozarta i oczywiście Chopina. W wykonaniu przypadkowych gości umiejących lepiej lub gorzej grać na fortepianie. Zastanawiałem się jak tu wyglądają zapusty, bo o roratach to nikt nie słyszał. Ale może oni okazują pobożność inaczej i w innym czasie, między Bożym Narodzeniem a Matką Boską Gromniczną, gdy w oczekiwaniu na dzień oczyszczenia przez sześć tygodni jedzą mięso. Roraty, od początkowych słów introitu, Rorate, celi de super, spuśćcie rosę niebiosa, to nazwa mszyku czci Najświętszej Marii Panny, odprawianej w Adwencie przed świtem. Co jak pisze Gloger, miało symbolizować fakt, że Ziemia pozostawała w ciemnościach w oczekiwaniu na nadejście Jezusa, który jest światłem światła. Z uwagą przyglądam się religijnym zwyczajom. Na przykład oni tutaj nie wiedzą, co to jest różaniec. Oni różańca nie znają. W Brukseli widziałem z różańcem kilka starych kobiet, a tutaj jeszcze nikogo. Gdyby ktoś nas zobaczył z różańcem, mógłby się poczuć nieswojo i mogłoby mu przeszkadzać w modlitwie. Ale my jakoś sobie radzimy i żeby nie zwracać uwagi, chowamy różaniec w rękawie. Różaniec jest znany od wczesnego średniowiecza, ale nie wszędzie, nie we wszystkich krajach katolickich był popularny, a nawet znany. Leopold się temu dziwi, bo w Austrii a szczególności w kościelnym księstwie zalcwórskim nie tylko był znany i popularny, ale regularne odmawianie różańca było dla każdego katolika wręcz obowiązkowe i trzeba było się z tego spowiadać. Oczywiście ksiądz spowiednik zadawał pokutę, zapewne taką by kilka razy odmówić różaniec. Więcej opowiem, jak wrócę, zwłaszcza o tym, jak się odprawia, jakie są religijne posługi, jaki w czasie mszy i nabożeństw jest wystrój kościoła, etc. Tu wszystko jest inne i wszystko zmierza do zeświecczenia. Leopold, a właściwie wszyscy mozartowie, odkrywają świat. Odmienne obyczaje, ceremonie, religijne oficja i praktyki, i te swoje odkrycia przekazuje Hagenauerowi i jego żonie, osobie bardzo religijnej. Tu wszystko jest inne i wszystko zmierza do zeświecczenia. Mało jest pięknych kościołów, za to dużo wspaniałych pałaców i rezydencji, na których budowę i upiększanie wydaje się krocie. A wszystko to z myślą o plezyrach, o przyjemności dla ciała i rozkoszy dla zmysłu. Chciałbym, żeby pan Hagenauer mógł zobaczyć tutejsze karoce. Są najpiękniejsze na świecie. Proszę sobie wyobrazić najładniejsze tabakiery z Laki Martina, bo karoce są jak one. Są lakowane i ozdobione malowidłami, jakich by się nie powstydziły największe muzea. I takie są też klawesyny. A żeby pan mógł je zobaczyć, postanowiłem wysłać trochę rycin. I przy okazji... Trochę bagaży, żeby w drodze ich nie ukradli, żeby się nie uszkodziły lub żebym po prostu ich nie zgubił W podróży trzeba się stale pakować i rozpakowywać A teraz o czymś innym Czy pani słyszała o Salva Venia, angielskich wygódkach? Są w każdym pałacu, nawet w każdym zamożnym domu z obu stron są rurki doprowadzające wodę i po zakończeniu egzekucji wodę się spuszcza. Jedną rurką woda spływa na dół, drugą płynie do góry, ale w tej drugiej woda jest ciepła. Nie wiem jak lepiej to wytłumaczyć używając słów przyzwoitych i obyczajnych. Musi pani sama to sobie wyobrazić albo poczekać aż wrócę i zapytać o szczegóły. Łazienki są piękne, podłoga i ściany wyłożone holenderską majoliką. W zakątkach biały marmur lub alabaster, a pot de chambre mają złocone brzegi. Są naczynia z pachnącą wodą, porcelanowe wazony z aromatycznymi ziołami, etc. Czasem piękna kanapa na wypadek zasłabnięcia. Leopold jest zdumiony, a zarazem zachwycony wyposażeniem łazienek, i wygódek, poziomem higieny, wspaniałym wynalazkiem sedesu i spuszczanej wody. Kiedy pierwszy raz byłem w Salzburgu i zwiedzałem Muzeum Mozarta w domu jego rodzenia, przyglądałem się wyposażeniu pokoi, kuchni, sypialni z autentycznymi lub prawie autentycznymi meblami. Jest bardzo skromne. Choć Mozartowi nie należeli do ludzi biednych i pospolitych. Jest miska, której się myto, chyba nie jest autentyczna. Wody w domu oczywiście nie było, trzeba było przynosić, ale woda była niedaleko, blisko, na placu Höchla. Obecnie to plac Hagenauera, gdzie była fontanna i jest tam do dzisiaj. Zajrzałem pod łóżko. I od razu zostałem poinstruowany, że nie należy, nie wypada zaglądać geniuszowi pod łóżko, tym bardziej zaglądać pod kołdra. Ale niepohamowana ciekawość, nawet jeśli niezdrowa, to w końcu cecha bardzo ludzka, choć ciekawość, grzeszna ciekawość, jakoby pierwszy stopień do piekła. Ale tak czy inaczej dowiedziałem się, co ma geniusz pod łóżkiem? Po de chambre. Po de chambre? Czyli nocnik. Po francusku. Ale w XVIII wieku Europa mówiła po francusku. Naturalnie nie cała Europa. Ale rybowi na pewno. W domu Mozartów ten przedmiot nazywano najpewniej inaczej. Bardziej swojsko. Może nakt top albo ale to w gwarze pispot lub Pislinne. Papier się kończy i muszę kończyć. A miałbym jeszcze tyle do powiedzenia. Nie da się napisać o wszystkim. Mam dużo pracy i tak będzie do 10 marca, bo wtedy od 6 do 9 wieczorem zarobię prawdopodobnie 75 Luidorów. To będzie wyjątkowy koncert Wolfganga i Nanner. A zarobek? Dużo większy niż przewidywał Leopold. Moja żona i dzieci dzięki Bogu są zdrowe i panią pozdrawiają. Ojciec także. Artykuł w Lavant Courreur. Paryż, 5 marca 1764 roku. Tygodnik Lavant Courreur zajmował się tematyką kulturalną i naukową. Artykuł nie jest podpisany. Ale jego autorem był niewątpliwie Melchior Grimm, bo niemal identyczny tekst jego autorstwa, ale po niemiecku ukazał się 20 marca 1764 roku w piśmie niemieckim. Powinniśmy koniecznie się zainteresować fenomenami. Od kilku miesięcy jest tu kapelmistrz księcia arcybiskupa Salzburga, Messie Mozart, z dwojgiem swych dzieci przepięknej postury. Jedenastoletnią córką, która gra na klawesynie w sposób tak dystyngowany, że nikt nie mógłby grać lepiej. I siedmioletnim synem, który gra naprawdę brillant i jest fenomenem tak niezwykłym, że trudno to sobie wyobrazić. Ma talent, zręczność i wiedzę, jakich mogliby mu pozazdrościć najwięksi kapelmistrze. Gra po mistrzowsku koncerty europejskich mistrzów, ale i sam komponuje. Poddając się genialnemu natchnieniu, godzinami gra z głowy najpiękniejsze melodie z niezawodną znajomością harmonii. Koneserzy byli zdumieni, z jaką łatwością grał utwory, których wykonanie byłoby godne podziwu przez doświadczonego kapelmistrza. Można poddać go trudnym próbom, na przykład podać melodię, do której natychmiast dopisze basy i nie potrzebuje do tego klawesynu ani skrzypiec, a niewielu kompozytorów mogłoby się bez nich obejść. Można mu podać melodię na skrzypcach i natychmiast się zagra na klawesynie, dorobi basy i część środkową. Może wiele razy akompaniować do śpiewu i za każdym razem inaczej. Klawiaturę opanował tak doskonale, że może grać po ciemku, nawet jak ją zakryją chustą i gra przez tę chustę z taką biegłością i akuratnością, jakby ją miał przed oczami. Dzieci miały już honor występować we dworze i w mieście. Grały dla Messie Delphina i Madame Delphiny, dla Madame de France i innych znakomitych osób. Chłopczyk miał też honor wystąpić w Kaplicy Królewskiej, gdzie półtorej godziny grał na organach dla najbardziej dystyngowanych osób. Kaplica Królewska w północnym skrzydle Pałacu Wersalskiego i najbardziej dystyngowane osoby to oczywiście król, królowa i członkowie rodziny królewskiej. W tym czasie, w marcu, ukazał się kolejny wiersz o mocarcie, o cudownych dzieciach, Pana kapelmistrza Mozarta. Szczęśliwi śmiertelnicy, ukochani bogów i królów, ileż w waszych harmoniach jest siły, jak celne, czyste i pełne finezji są wasze tony. Jedyną na to reakcją i jedyną pochwałą może być cisza i milczenie. Z jakim uczuciem ten przedmiot nieożywiony pod waszymi palcami drży i wibruje, dźwięczy i czuje. Dla was, szczęśliwych śmiertelników, nic nie jest niemożliwe, bo dźwięki mają u was duszę. Ten francuski wierszyk anonimowego wierszoklety zachował się tylko w kopii sporządzonej przez Leopolda Mozarta. O dalszych losach Mozartów. Dowiedzą się Państwo z następnych audycji. Zapraszam serdecznie. Ireneusz Dębowski. To divertimento Wolfganga Amadeusza Mozarta doprowadziło nas do godziny 19.30. Przy mikrofonie Michał Demski, dobry wieczór. Naszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Filharmonii dwójki przez cały ubiegły tydzień i w ogóle w czasie przedświątecznym gościliśmy na różnych festiwalach. W tym tygodniu odpoczywamy od tych festiwalowych emocji. Czeka nas dziś najzwyklejszy koncert abonamentowy i bardzo ciekawy program. Zanim opowiem Państwu o nim więcej, posłuchajmy utworu kompozytorki, której nazwisko będzie powracać w dzisiejszej audycji. Kotte wykonała ton welen, fale dźwiękowe, czyli salonowy walc op. 30 Emilie Mayer. Niemieckiej kompozytorki, która żyła, tworzyła przede wszystkim w dwóch miastach: Berlinie i Szczecinie, a w zasadzie to Szczecinie. Jak Państwo się mogli już przed chwilą przekonać, pisała muzykę salonową, ale jest także autorką ośmiu symfonii, koncertu fortepianowego i siedmiu ouvertur. Jednej z nich dzisiaj posłuchamy. Znalazła się w programie koncertu Niemieckiej Orkiestry Symfonicznej w Berlinie, którą 26 kwietnia ubiegłego roku, a więc prawie dokładnie rok temu, poprowadził Maxim Emaljaniczew. Jednak tamtego wieczoru główną postacią, jeśli chodzi o utwory wybrane na tamten koncert był Ludwig van Beethoven, Usłyszymy dziś jego trzy dzieła. Uwerturę Leonora III, koncert fortepianowy też trzeci i drugą symfonię. Uwertura do Fausta Emilii Mayer była przerywnikiem, bo właśnie tę uwerturę usłyszymy. Była przerywnikiem w tym w zasadzie monograficznym koncercie, ale przerywnikiem bardzo intrygującym. Punktem wyjścia dla tego programu był jednak dla organizatorów fragment listu Ludwiga van Beethovena, jego tak zwany Testament Halligenstadski. Wysłał go w 1802 roku swoim braciom Kasparowi, i Kasparowi Karlowi i Johannowi. Sama nazwa testament, testament jako mm, formalistu już nieco zdradza jego charakter. Kompozytor zwierza się swojemu rodzeństwu z tego, że zaczyna głuchnąć, że podupada na zdrowiu. W jednym miejscu pisze i. Nie, mogła jeszcze, nie mogłem jeszcze wtedy powiedzieć ludziom mówcie głośniej, krzyczcie, bo jestem głuchy. Z tego fragmentu bije jakieś zrezygnowanie i także wstyd związany z procesem tracenia słuchu i jest to w tym fragmencie uderzające. Beethoven jest załamany, ale właśnie to okazuje się impulsem do przemyślenia swojej twórczości na nowo. W 1803 roku Rok po spisaniu tego rzekomego testamentu, przedwczesnego, pisze, że jest niezbyt zadowolony ze swojej dotychczasowej twórczości. No i zaczyna pisać, jak się okaże, przez kolejne prawie ćwierć wieku. Jednym z owoców tej przemiany jest na przykład opera Fidelio, oparta na dramacie żana Bujego, Leonora, czyli Miłość Małżeńska. To... Tytuł oryginalny tego dramatu, a jak sami Państwo później wiedzą, albo dowiedzieli się Państwo teraz, przekształcił tę nazwę później Beethoven w właśnie Fidelio. Jej głównym tematem są wolność i braterstwo zgodnie z ówczesną myślą rewolucyjną bliską Beethovenowi. Opera na początku, jak wspominałem, mia miała nazywać się Leonora, a Fidelio jest alter ego głównej bohaterki, czyli właśnie Leonory. Beethoven kilkukrotnie podchodził do napisania Uwertury, ale zapisy poprzednich wersji też się zachowały. My posłuchamy tej, która powstała w 1806 roku, kiedy autor po raz pierwszy zrewidował swoje dzieło, Leonora III. Przez wielu uważana za najlepszą z czterech uwertur, które powstały do Fidelia. Deutsches Symfonie Orchester Berlin prowadzi Maxim Emalianiczew. Cały świat stworzył Beethoven w tej uwerturze, a jeszcze po niej trzeba było wysłuchać całej opery. Tak w 1806 roku rozpoczynała się opera Fidelio, a w zasadzie Leonora, bo taki tytuł nosiło oryginalnie, jedyne dzieło operowe Ludwiga van Beethovena. Dziś Leonorę III usłyszeliśmy w wykonaniu niemieckiej orkiestry symfonicznej w Berlinie. Poprowadził ją Maxim Emaljaniczew. Przypomnę, że słuchamy koncertu, który odbył się w Berlinie 26 kwietnia ubiegłego roku. Jego motywem przewodnim była przemiana Beethovena, to znaczy początek jego choroby, przez którą zaczął tracić słuch. Wspomniałem Państwu wcześniej o jego testamencie heiligen-sztackim, bardzo gorzkim liście, który wysłał do swoich braci w tysiąc, 1802 roku. Mniej więcej w tamtym czasie powstają jego druga symfonia Dedur oraz trzeci koncert fortepianowy. Posłuchamy obu tych dzieł, w których Trudno doszukać się tego smutku, który bije z przedwczesnego testamentu Beethovena. Zresztą jego los nie był wtedy hiobowy. Na początku XIX stulecia został zatrudniony jako kompozytor przy wiedeńskiej operze. Z tą posadą wiązały się nie tylko dobre zarobki, ale także okazja do zaprezentowania swoich utworów. 5 kwietnia... W 1803 roku podczas jednego, jednego, jednego koncertu w Theatr Anderwin wykonane zostały jego pierwsza i druga symfonia, potem trzeci koncert fortepianowy i jeszcze Oratorium Chrystus na Górze Oliwnej. Wszystkie dzieła, oprócz pierwszej symfonii, publiczność w Wiedniu usłyszała Premierowo, mniej więcej w tamtym czasie, to znaczy w 1803 roku, Beethoven stwierdza, że nie jest zadowolony z tego, jak pisze. Jego twórczość wkracza na, na nowy etap, wkracza w nową fazę. Zaczyna pisać muzykę bohaterską, rewolucyjną, skupia się na symfoniach i poważnych muzycznych gestach. Wyrazem tego będzie chociażby Eroika, jego trzecia symfonia, która powstanie rok później, w 1804 roku. Ten bohaterski charakter pojawia się też momentami w jego trzecim koncercie fortepianowym w tonacji C-moll. Tonacji Piątej Symfonii Beethovena ze słynnym motywem losu, który ją otwiera, to także tonacja Czwartej Symfonii Tragicznej Franza Schuberta czy Etiudy Rewolucyjnej Fryderyka Chopina. Trzeci koncert Ludwiga Van Beethovena wykonał wtedy w Berlinie Fabian Müller. Niemiecki pianista, który rozwija swoją karierę przede wszystkim w Niemczech. Współpracuje z rodzimymi orkiestrami. I tak też było w przypadku kwietniowego koncertu w ubiegłym roku. Beethoven podzielił utwór, swój trzeci koncert na trzy części. Allegro con Brio... Largo i finałowe rondo. Allegro. Oto trzeci koncert fortepianowy Cemol op. 37 Ludwiga van Beethovena. Przy fortepianie Fabian Müller, niemiecką orkiestrę symfoniczną w Berlinie prowadzi Maxim Emalianiczew.